Po rozliczeniu sztabu my możemy podać dokładną kwotę, bo pamiętajcie, że te euro jeszcze jest doliczane, przeliczane i jest do tego, co my zabraliśmy, jest dodawane. Natomiast to, co mi się na przykład spodobało i to, co już mamy chyba 3 trzech lat, to są te terminale. Eee, zobaczymy, może za rok będzie wolontariusz jeden z terminalem, to zobaczymy e, jak to wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o samą scenę, to jest dla mnie strzał w dziesiątkę bo bodajże z terminala, jeżeli chodzi o scenę, było 37 tysięcy, tak, plus coś tam, co było zebrane, natomiast jeżeli chodzi o samą o sam terminal, to bardzo ładna, czy 38 nawet tysięcy. Wiem, że bardzo dużo, tak, więc bardzo fajna kwota i jednak to się sprawdza, nie, na scenie. No pewnie jakby była taka możliwość, żeby gdzieś jeszcze, e, można było właśnie z takim małym urządzeniem się pojawić, bo nie każdy, mhm. wiadomo, tą gotówkę ma. Tak. E, to, bo mógłby po prostu kartę tak, przyłożyć też, i już. Też pik. można e, w takich specjalnych opakowaniach ale to zobaczymy może za rok do siebie do sztabu, że aplikację ściąga na przykład wolontariusz, ona jest dedykowana dla wośpu, tylko, że wtedy musi mieć taki specjalny futerał, tak, i to jest wiadomo, że jak ktoś przyłoży do jego komórki kartę, to wtedy też tak jakby wpłacą na, na, na wośp. Nie? ale to mówię, to jeszcze takie wszystko jest... No musimy sobie to W tej kwocie, o której mówimy, 440, są też oczywiście te eskarbony i tak, te skarbonki stacjonarne, które były poustawiane gdzieś w różnych... Tak, taka, tak, największa... jest ona w płczycach mieliśmy jedną... To e mówiła tam gdzieś jakaś kawiarnia, czy coś tak, takiego. Tak, jak samitka i tam było ponad 3,5 tysiąca, jak nie więcej. E, natomiast e, tak to też to obliczamy. No to tak naprawdę my tą końc, końcową kwotę e, podajemy. Wolontariusz, który najwięcej zemrał, to jest co roku Dawid, miał prawie 10 tysięcy. Niezła sumka. E, niezła i to właśnie zawsze mam takiego jednego wolontariusza, który tak dużo zbiera. Natomiast e, no mówię, to też nie chodzi o to, że od, zawsze powtarzamy, nie chodzi o to, żeby ktoś nie wiadomo ile zebrał, tak? Bo też trzeba pamiętać, że jedna osoba szybciej ma roz nich mniej. I, I to też z tego jest spowodowano, nie? Rozumiem. No dokładnie, 25 styczeń, 34 finał, który jeszcze przypominamy, na internetowych aukcjach się dzieje, mhm. jeszcze możecie korzystać, ostateczność, czy ostateczny wynik może tak bardziej, koniec lutego, prze, tak, przełom marca? No to e, ogólnie chyba fundacja, ja nie wiem, czy coś pod koniec marca w tym roku będą podawali, natomiast no my tak naprawdę jesteśmy w kolejce, tak, bo pamiętajcie, że tych sztabów jest tysiąc, tak, 200 więc pewnie większość tak jak ja gdzieś tam na ostatnią chwilę wysyła. Więc będziemy musieli trochę poczekać. Może w marcu, może w lutym już będziemy znali taką oficjalną kwotę, jaką dostaliśmy, nie? Jasne. Będziemy informować tym razem, na pewno, właśnie mhm. jak to tam się zadziało. To teraz jeszcze Marta, no wiadomo, tradycyjnie, dopiero co jesteśmy po tym finale? Chwilę macie dla odpoczynku, no ale właśnie wiem, że za jakiś tam już czas ruszają głowy na, na początek. Myślenie o tym, co na 35. finał. Ale wiesz co, powiem Ci, że my w ogóle tak. Pierwsze rzeczy sobie spisujemy, co z tego finału było fajne, co było mniej fajne. I to jest takie... E jak się wraca po tym dłuższym czasie, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką możemy robić, bo my też o wielu rzeczach zapominamy i później na przykład robimy, w tym roku robimy to i znowu na przykład narzekamy, nie? jeżeli chodzi o te gorsze rzeczy. Na przykład to, co w tym roku wprowadziliśmy, to nie wydawaliśmy identyfikatorów e, alfabetycznie, tylko po, po numerach. tak? Czyli na przykład siedziały dwie osoby, do których się podchodziło i alfabetycznie sprawdzały numer identyfikatora i dopiero się, spra dopiero się podchodziło. To jest niby taka pierdoła, natomiast dla mnie przy rozliczeniu, gdzie ja muszę szukać wolontariuszy, a mam ich na przykład numerami identyfikatorów y, poukładanych w systemie, to jest na przykład coś, co się super sprawdza.